Przednie nasze spotkanie było poświęcone pierwszym ośmiu latom istnienia Królestwa Polskiego, utworzonego przez cara Aleksandra I z ziem Księstwa Warszawskiego po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Już w roku 1819, wbrew Konstytucji Królestwa, najbardziej liberalnej ze wszystkich w Europie, po upadku Napoleona, została wprowadzona cenzura prewencyjna czasopism. Namiestnik carski w Warszawie, książę Konstanty, więził obywateli bez wyroków sądowych, a Aleksandra we wrześniu 1820 roku na otwarciu kolejnego Sejmu w Warszawie ostrzegał przed złym duchem rewolucyjnym, który nad Europą się unosi. Sejmowa opozycja braci niemojewskich w ponad 90 petycjach skrytykowała wprowadzenie cenzury i naruszenia konstytucji. Rodziła się konspiracja, tajne stowarzyszenia w Wilnie, w Królestwie. To czas dymisji z funkcji kuratora szkolnego okręgu wileńskiego księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w 1823 roku. Także przełomu w kulturze polskiej i programowej ballady Romantyczność napisanej przez młodego absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego Adama Mickiewicza, czy też debiutu publicznego dojrzałego już Fryderyka Chopina także ważnych tekstów o narodowej wolności i suwerenności autorstwa księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Maurycego Mochnackiego. A dziś proszę Państwa o kolejnych siedmiu latach istnienia Królestwa Polskiego, latach, które zakończyły się wybuchem powstania listopadowego w 1830 roku. W czasie tajemniczej śmierci cara Aleksandra I 1 grudnia 1825 roku i objęcia władzy przez Mikołaja I, który niebawem koronował się na króla Polski w Warszawie. Także Sądu Sejmowego w latach 1827-1828 zwołanego za zgodą nowego władcy, aby osądzić osoby podejrzane o przynależność do Towarzystwa Patriotycznego, tajnej organizacji niepodległościowej założonej w Lasku Bielańskim koło Warszawy 1 maja 1821 roku przez majora Waleriana Łukasińskiego. Senatorowie nie dopatrzyli się jednak konspiracji mającej na celu spełnienie zbrodni stanu, jak głosiła sentencja wyroku. Jak fakt, że Mikołaj I stłumił powstanie dekabrystów w Rosji wpłynął na sytuację w kongresówce, czy car chciał zrealizować obitnice swojego poprzednika Aleksandra I, czyli połączenia z królestwem pozostałych pod zaborem rosyjskim ziem dawnej Rzeczypospolitej? Czy jednak miał w planach likwidację królestwa? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Czy można określić panie profesorze jednym słowem, jednym zdaniem te siedem lat poprzedzających wybuch powstania listopadowego? Czy to jest czas bardzo szybkiej mobilizacji Polaków jednak, by chwycić za broń? Patrzymy z perspektywy tych, którzy wiedzą, co było dalej. Wydaje nam się naturalne dopatrywanie w tych latach przygotowania powstania listopadowego. Natomiast oczywiście dla tych, którzy żyli w Królestwie Polskim pod panowaniem króla, cara Aleksandra I, a potem Mikołaja I, nic takiego jak nieuchronność, konieczność widniejącego na horyzoncie powstania nie istniało. Owszem, dla grupki konspiratorów, którzy wyrastali z tradycji, o której początkach mówiliśmy już poprzednio, to znaczy z Towarzystwa Patriotycznego wcześniej z Wolnomularstwa Narodowego, tych organizacji, które zostały w dużym stopniu rozbite aresztowaniami, przede wszystkim aresztowaniem niezwykle dzielnego w tej walce o sprawę narodową majora Waleriana Łukasińskiego. Oczywiście Jakieś ślady tej organizacji, tej myśli o niepodległości, a przede wszystkim o dołączeniu ziem za Bugiem, a więc Wilna, Grodna, Krzemieńca do Królestwa Polskiego, powiększenia tego tworu Kongresu Wiedeńskiego, jakim było karłowate właściwie Królestwo Polskie, do rozmiarów państwa przypominającego bardziej przedrozbiorową Rzeczpospolitą. Ta myśl na pewno była żywa, ale bardzo ograniczonych społecznie kręgach w dwudziestym trzecim, czwartym, roku. To, co wpływało na pewną dynamikę, bo o nią pyta pani redaktor, czy można było ją odczuć w latach dwudziestych XIX wieku. Na tę dynamikę wpływało to, że owe nastroje niepodległościowe ograniczone zapewne do wąskiej grupy młodszej kadry dowódczej, tych podchorążych, którzy zawiążą dopiero w dwudziestym roku ostatecznie swój spisek pod kierunkiem Piotra Wysockiego, ale już niewątpliwie zdradzali objawy niecierpliwienia despotyczną naturą musztry, którą wprowadzał Wielki Książę Konstanty, wódz 30-tysięcznej armii w Królestwie Polskim i na pewno łączyły się naturalne odruchy protestu przeciwko Drylowi, który Wielki Książę Konstanty wprowadzał w Warszawie z myślą o odbudowaniu Polski, o jakiej marzyli Ci, którzy walczyli przeciwko Rosji przecież z Napoleonem w 1812 roku i o jakiej marzyli naturalnie ci, którzy uchwalali konstytucję majową. Ci, którzy w poprzednich pokoleniach budujących Rzeczpospolitą, starających się ją ratować, a potem walczących o jej odbudowanie, nieśli ze sobą. Ta tradycja historyczna niewątpliwie była ważna w połączeniu z okolicznościami Warszawskiego tu i teraz pod rządami de facto w wojsku i de jure także w wojsku Wielkiego Księcia Konstantego, a de facto w całym Królestwie Polskim pod rządami senatora Mikołaja Nowosilcowa, a de jure pod rządami namiestnika generała Zajączka, mistrza kolaboracji można tak powiedzieć z władzami carskimi, który nie cieszył się żadnym autorytetem w kraju. Te nastroje, jak już powiedziałem, dość ograniczone pewnie do młodszego pokolenia części środowisk wojskowych, w jakiejś mierze także na ile pozwalają to ocenić badania prowadzone niegdyś przez profesora Tadeusza Łebkowskiego, przez profesora Alicję barszczewską Krupę z Uniwersytetu Łódzkiego, one rozszerzały się na to grono biorącej się inteligencji bo w Królestwie Polskim było już około 9 tysięcy urzędników. Sytuacja się zmieniła od czasów ostatnich miesięcy Rzeczpospolitej. Przypomnę, wtedy w Warszawie było kilkuset najwyżej urzędników, w tysięcznym ponad mieście. Teraz Warszawa, będąc mniejszym miastem, była już stolicą no, dość nowocześnie, ze wszystkimi dobrymi i złymi tego słowa, nowoczesność, konsekwencjami. Nowocześnie urządzonym centrum władzy administracyjnej, podatkowej, organizującej także sieć szkolną, to tworzyło publiczność, która była zainteresowana sprawami politycznymi także. Rozwijała się prasa i stąd na przykład kwestia cenzury, o której wspomniała pani redaktor, ważna kwestia bardzo w Królestwie Polskim będzie jednym z kluczowych momentów dynamiki ku protestowi prowadzącej. A mianowicie przypomnę, że jeszcze Aleksander I przed swoją śmiercią w roku 1825 wydał artykuł dodatkowy do Konstytucji Królestwa Polskiego znoszący jawność obrad Sejmu, co bardzo oburzyło tę część opinii publicznej, która właśnie interesowała się polityką i pamiętała tradycję Rzeczpospolitej, gdzie nie wchodziła w grę żadna tajność obrad. Po to jest Sejm, żeby obywatele mogli się dowiedzieć, o czym radzą ich posłowie. Później przyjdą kolejne, po 25 roku, obostrzenia dotyczące cenzury prasy, to właśnie będzie dotykało tę ludność, która sięgała po gazety. Tu znów przywołam badania jeszcze innego znakomitego historyka Jerzego Łojka, najwybitniejszego specjalisty w zakresie historii prasy właśnie w Królestwie Polskim, który obliczył, że zasięg tej prasy, która była wtedy wydawana i czytana, można szacować na około 30-40 tysięcy odbiorców, a więc dość dużo. Masowo, przynajmniej w kręgu skoncentrowanej w stolicy Elity czytającej, można tak to ująć. I to był drugi punkt, który wpływał na dynamikę. Trzeci wiązał się z wydarzeniami za Bugiem, na tzw. ziemiach zabranych, które nie zostały wbrew obietnicom składanym przez cara Aleksandra I, że przyłączy te ziemie do Królestwa Polskiego, czyli poszerzy państwowość polską pod swoim berłem. Te ziemie były obserwowane jednak z uwagą w salonie warszawskim. Może państwo pamiętacie jedną z pierwszych scen Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza, gdzie ten salon warszawski pokazany jest jako zupełnie inny świat w stosunku do poddanej prześladowaniom stolicy Litwy, Wilna, gdzie pytają uczestnicy tego salonu o to, co się dzieje na Litwie, jakby pytali o Chiny. To jest oczywiście karykaturalny obraz, wykrzywiony nieco Pokazujący na pewno część serwilistycznie nastawionej elity urzędniczej Królestwa, tej związanej z namiestnikiem Zajączkiem, ale dla wielu obywateli Królestwa, tych czytających prasę, to co działo się na przykład ze studentami w Wilnie, czyli te areszty filomatów w 1823 roku w końcu, czy później decyzje cara już Mikołaja I po 25 roku, likwidujące, dokonane przez jego brata, przez jego poprzednika Aleksandra I, zapowiedzi utrzymania odrębności tych ziem od Rosji. To wszystko budziło emocje patriotyczne i chęć jakiegoś odreagowania wobec tego zagrożenia polskości za wschodnią Granicą Maleńkiego Królestwa. I to właśnie razem powodowało, że temperatura wewnętrznych niepokojów w królestwie rosła. Ale była druga strona, to znaczy królestwo się rozwijało ekonomicznie. Były potężne czynniki stabilizacji, których symbolem był książę Ksawery drudzki lubecki Tak, książę Ksawery drudzki lubecki od 1821 roku, minister skarbu. Ale panie profesorze, czy tajemnicza śmierć Aleksandra I była szokiem, czy gdyby nie ta tajemnicza śmierć sytuacja by się nadal nie komplikowała? Nie został jego zastępcą książę Konstanty, władzę objął Mikołaj I. To co robił Mikołaj I wskazywało na to, że będzie coraz gorzej. Tu znów jesteśmy skłonni nakładać na naszą ocenę, naszą analizę nastrojów i sytuacji z roku 25, 6, 7, 8, naszą wiedzę o tym, co było w roku 1830 i 31, czyli wiedzę o powstaniu. Przełomową datę to jest styczeń roku 1831, 25 stycznia, kiedy został ogłoszony detronizacji cara Mikołaja, więc Mikołaj stał się takim symbolem cara, przeciwko któremu podnoszony jest bunt, powstanie, walka narodowa. I Mikołaj, jak wiadomo, wnikliwi historycy, którzy badali jego Poglądy na temat Polaków. Rzeczywiście od początku Polaków nie cierpiał. Jak sam powiedział, zna tylko dwa rodzaje Polaków. Takich, którymi gardzi, czyli tych, którzy mu służą i tych, których nienawidzi, to znaczy tych, którzy się przeciwko niemu buntują. Niemniej nie ujawniał od razu tego rodzaju nastawienia. Go nie manifestował wobec Polaków. W pierwszych miesiącach, a nawet w pierwszych latach po objęciu władzy w bardzo burzliwych okolicznościach, o których dwa słowa jeszcze pewnie przyjdzie powiedzieć za chwilę, wobec królestwa zachowywał się w sposób, który można określić terminem fachowym, prawniczym, legitymistyczny, to znaczy zgodnie z prawem. Jeżeli kongres wiedeński i układy podpisane przez Rosję na kongresie wiedeńskim w 1815 roku zobowiązują go do zachowania pewnego rodzaju wewnętrznej autonomii w królestwie, to on tej autonomii nie narusza, natomiast wszystko co jest poza granicami królestwa, czyli na wschód od Bugu, to już jest sfera jego autokratycznej władzy i tu może zrobić co zechce zgodnie z prawem, które on sam ustanawia i zmienia. Stąd też rzeczywiście nasilają się od momentu objęcia przez niego władzy na początku 26 roku, kiedy już pokona wewnętrzną rewolucję, powstanie dekabrystów nasilają się prześladowania polskości na terenie ziem zabranych. Ograniczanie tych wszystkich zdobyczy, które niosła ze sobą wcześniejsza dziesięcioletnia epoka Aleksandra I. I to było odczuwane oczywiście jako zagrożenie przez Polaków w Warszawie, przez Polaków w Radomiu, w Kielcach, w Lublinie. Tam, gdzie te ośrodki wojewódzkie skupiały opinię publiczną. Ale jak fakt, że Mikołaj I stłumił powstanie dekabrystów w Rosji, wpłynął na sytuację w kongresówce? To już było jakieś naruszenie tego nimbu nieuchronności władzy cara, który jest jednocześnie królem Polski. Bo przecież wszyscy spodziewali się, że nowym carem po śmierci Aleksandra, który umarł gdzieś w dalekim Taganrogu nad brzegiem Morza Azowskiego, Zanim ta wiadomość dotarła do Petersburga, czyli mniej więcej 1400-1500 kilometrów na północ od Taganrogu, już ten ferment trwał, a kiedy wiadomość dotarła o tym, że, że car nie żyje, no to powstało pytanie, to kto ma być następcą? Prawie wszyscy, z wyjątkiem trzech osób w państwie. Mikołaja, z wyjątkiem jego starszego brata Konstantego oraz Oberprokuratora Świętego Synodu, czyli przełożonego cerkwi prawosławnej w Rosji. Nikt poza tym nie wiedział o tym, że porządek dziedziczenia został zmieniony na mocy układu, tajnego układu. Kiedy Konstanty poślubił polską szlachciankę Joannę Grudzińską, zrezygnował zarazem z możliwości objęcia tronu po swoim starszym bracie Aleksandrze i przekazał dobrowolnie ten zaszczyt swojemu młodszemu przyrodniemu bratu Mikołajowi. I z tego zamieszania skorzystali przygotowujący od już wielu miesięcy powstanie organizatorzy dwóch konspiracyjnych, bardzo rozgałęzionych układów w Imperium Rosyjskim Towarzystwo Północne, które miało centrum w Petersburgu i Towarzystwo Południowe, bardziej radykalne, które miało swoje centrum w Kijowie. Otóż te dwa towarzystwa, które przyjęły nazwę w historii Dekabrystów od momentu, kiedy wybuchło ich powstanie właśnie w grudniu, czyli w Dekabrie, mówiąc po rosyjsku, roku 1825, te organizacje w różny sposób, ale chciały jednak ograniczyć władzę carską. Towarzystwo Północne myślało o monarchii konstytucyjnej, Towarzystwo Południowe bardziej radykalnie o republice. Dość, że doszło rzeczywiście do zbrojnego wystąpienia w tym zamieszaniu, kiedy powstańcy mogli mówić, że teraz będą przysięgali na imię Konstantego, a nie Mikołaja, który jak się okazało miał być nowym carem. A więc odwoływali się do legitymizmu czy takiego poszanowania autokracji u zwykłych żołnierzy, albo też używali kompletnie abstrakcyjnie brzmiącego pojęcia Konstytucja i wtedy prości żołnierze wierzyli, że przysięgają na imię jakiejś carycy o dziwnym imieniu Konstytucja Konstanty, Konstytucja to właściwie może nawet być żona Konstantego. Dosłownie tak to wyglądało, no ale skończyło się krwawą łaźnią, którą zgotował powstańcom Mikołaj. Jako pierwszy użył armat na ulicach miasta, czyli Petersburgu i z tych armat dosłownie rozstrzelał powstańców, którzy przeciwko niemu się zbuntowali. Bunt został opanowany, ale wiadomość o tym, że jest bunt w samej stolicy cesarstwa, że są walki, że ktoś kwestionuje władzę cara, no miał oczywiście bardzo mocny rezonans tego rodzaju Fakt, w Warszawie był on przecież komentowany szeroko, a jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że z owymi konspiratorami rosyjskimi mieli jakieś kontakty polscy konspiratorzy z istniejącego wciąż jeszcze Towarzystwa Patriotycznego, istniejącego w podziemiu. Major Krzyżanowski kontynuował dzieło majora Łukasińskiego i to właśnie on kontaktował się z przedstawicielami Południowego Towarzystwa Dekabrystów, co wykazała Komisja Śledcza powołana przez Mikołaja po stłumieniu powstania. I te plotki, te pogłoski, o których przecież informowała prasa w Warszawie, a potem informowała o postępach Komisji Śledczej, która prowadziła swoje dochodzenie w Petersburgu, to wszystko oczywiście przyciągało uwagę i pozwalało rozważać taką oto możliwość, a więc cara da się obalić. A więc i w Rosji są ludzie, którzy nie tylko myślą, ale próbują zmienić ten system. To może powinniśmy i my śmielej się zachowywać. Tego rodzaju sugestia była czymś bardzo istotnym, co wynikało właśnie z doświadczenia powstania dekabrystów. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Maria Żywa Wspomniał pan profesor już o księciu Franciszku Xawerym Druckim lubeckim no bo z jednej strony gorąca atmosfera w polityce, a z drugiej zauważalny rozwój gospodarczy, którego właśnie książę stał się symbolem i jego bardzo, bardzo energiczne reformy. Książę od 1821 roku minister skarbu z zaufaniem, Aleksandra, no właśnie dlatego dostał carte blanche do prowadzenia reform w systemie finansowym, z zachętami do osiedlania się w kraju przez niemieckich osadników, po to aby rozwijali przemysł włókienniczy, to tylko niektóre jego inicjatywy, czy kontynuowane po objęciu władzy przez Mikołaja? Jak najbardziej. Mikołaj zakładał, że Królestwo Polskie będzie po prostu częścią jego imperium, jego władzy, ale częścią wyodrębnioną i chodziło mu o to, żeby ta część nie sprawiała kłopotów. Im lepiej będzie się owej części powodziło finansowo, tym lepiej także dla niego jako władcy całego imperium, ponieważ nie będzie martwił się o koszty związane z tym bardzo ważnym strategicznie zachodnim przyczółkiem imperium. Przeciwnie, mógł liczyć na to, że coś z tych zysków, które wypracuje królestwo, będzie w jakiejś mierze przynajmniej wzbogacało albo odciążało bodaj jego skarb, skarb cesarski. Przypomnijmy, że książek Sawery lubiecki objął tę posadę ministra skarbu w sytuacji straszliwego zadłużenia i kryzysu finansów publicznych. W Królestwie Polskim, co wiązało się no, nie tylko z kłopotami samego Królestwa, ale w jakiejś mierze było też kłopotem cesarstwa, było kłopotem władcy. Ponieważ Ksawery Drudzki-Lubecki umiał znakomicie rozwiązywać te problemy i uczynić filans ekonomiczny Królestwa dodatnim w bardzo krótkim czasie, to... Nie martwiło Mikołaja. Po drugie zakładał, tak jak będą to zakładali później jego kontynuatorzy, że im bardziej Polacy będą zajmowali się bogaceniem, tym mniej będą myśleli o buntach. Bo po prostu zaangażowanie w taką efektywną działalność ekonomiczną pozwoli im zapomnieć o mrzonkach niepodległości, o rojeniach odrębności od Rosji. Te dwa podstawowe Warunki, które spełniała owa modernizacja wprowadzana przez księcia ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego nastawiały cara Mikołaja jak najbardziej pozytywnie do tego męża stanu. Widział w nim Polaka, no cóż, powiedziałem już o ogólnym stosunku Mikołaja do Polaków, ale Polaka, którym nie trzeba gardzić, bo jest to człowiek niezależny. Książek ksawery Drudzki-Lubecki potrafił bronić swojego zdania nawet w rozmowie z carem. A jednocześnie na pewno nie jest to Polak, którego trzeba nienawidzić, bo nie buntuje się przeciwko Rosji. Przeciwnie, widzi przyszłość Rosji w ścisłym połączeniu z przyszłością małej Polski obok niej, rozwijającej się ekonomicznie. I to właśnie sprawiło, że Nadal to zielone światło, powiedziałbym, z Petersburga pozostawało zapalone w kierunku reform, które wprowadzał książek Sawery Drudzki-Lubecki. W 1925 roku to było jeszcze za czasów Aleksandra, utworzenie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, bardzo ważnej instytucji wspierającej modernizację rolnictwa. To oczywiście także, o czym wspomniała pani redaktor, to znaczy zorganizowanie na masową skalę osadnictwa, głównie z krajów niemieckich ludzi fachowo przygotowanych do rozbudowy przemysłu tekstylnego i to były początki właśnie Zgierza, Łodzi, tych ośrodków, które w drugiej połowie XIX wieku staną się potęgą ekonomiczną na skalę europejską. To był wreszcie Bank Polski utworzony w 1828 roku, upoważniony do emisji papierowych pieniędzy, czyli banknotów, to było przecież bardzo ważne wydarzenie w skali zarówno naszej historii ekonomicznej, jak i po prostu historii. Czyli panie profesorze, Królestwo Polskie się modernizuje, ale w czasach łamania prawa przez władzę i czasach walki, jak to mówiono, z katolickim ciemnogrodem? To już, powiedziałbym, minęło ten ostatni aspekt. Przypomnijmy, że autor tego sformułowania, Stanisław Kostka-Potocki, minister oświecenia w Królestwie Polskim, został zdymisjonowany jeszcze za czasów Aleksandra I, autor podróży do Ciemnogrodu. W starciu nie tyle nawet z carem, ile z opinią katolicką w Polsce, z biskupami, którzy sprzeciwiali się gwałtownej laicyzacji, którą popierał minister, także w dziedzinie prawa małżeńskiego. I to na marginesie tego konfliktu politycznego między dojrzewającym programem niepodległościowym w Warszawie, a petersburskim centrum imperium, ten aspekt akurat został zmarginalizowany jeszcze przed śmiercią Aleksandra I. Kultura rozwijała się, można powiedzieć, znakomicie po 1825 roku w Warszawie, bo to jest czas, kiedy szkoła muzyczna w Warszawie staje się wyższą szkołą o wyjątkowym nie tylko prestiżu, ale także możliwościach wychowawczych. To jest jedno z centrum europejskiej muzyki ówczesnej, bo to nie jest tylko szkoła, z której wyjdzie Chopin. Ten, z którego jesteśmy dumni najbardziej, ale to jest szkoła, w której Karol Kurpiński, Józef Elsner, Ignacy Dobrzyński tworzą zespół, całą plejadę gwiazd muzyki europejskiej początku czy pierwszej połowy wieku XIX. Na koronację cara Mikołaja I, który postanowił przyjechać do Warszawy, odbyć ten. Rytuał. Rytuał, tak. Katolicki, rzymskokatolicki, panie profesorze. Koronacja tak, odbyła się w rytuale rzymskokatolickim. Tak jest, w Warszawie jak najbardziej w rytuale rzymskokatolickim. To zostanie skasowane oczywiście po powstaniu listopadowym. W pewnym sensie obrządek, no bo przecież koronacja zachowywała element obrzędu namaszczenia, sakramentu. Ale chciałem zwrócić tutaj uwagę na inny aspekt, niezależnie od tej bardzo interesującej kwestii, na którą pani redaktor zwraca uwagę. Mianowicie było to wielkie wydarzenie kulturalne specjalnie na tę okazję przyjechał do Warszawy Niccolò Paganini, najsłynniejszy wtedy chyba skrzypek w Europie, który stoczył prawdziwy turniej z drugim najsłynniejszym skrzypkiem w Europie, Karolem Kurpińskim. Turniej oczywiście w przenośni, podziwiany przez kulturalną elitę Warszawy i Królestwa, a także gości z Petersburga czy z Rosji, którzy towarzyszyli tym uroczystościom. To był także czas, kiedy oczywiście już dawał prywatne koncerty kilkunastoletni Fryderyk Chopin, przypomnę pierwszego udzielił w Pałacu Dzisiejszym Prezydenckim, ówcześnie Pałacu Namiestnikowskim przed Wielkim Księciem Konstantym jako kilkulatek zaledwie. No ale jeszcze przed swoim wyjazdem w 1830 roku na dalszy rozwój własnej kariery do Wiednia, do Paryża zdążył dać dwa wspaniałe koncerty publiczne. Fryderyk Chopin w Warszawie przedstawił obydwa swoje koncerty, które tak nas zachwycały niedawno, ponownie przy okazji 18. edycji Konkursu Chopinowskiego, czy Rondo à la Krakowiak, kilka innych utworów. Obok utworów właśnie swoich dzisiaj może nieco mniej znanych kolegów, ale również wtedy podziwianych i zasługujących na przypomnienie dzisiaj. Wspomnianych Dobrzyńskiego, Kurpińskiego, Elsnera. To była tętniąca życiem stolica muzyki, jedna ze stolic muzyki europejskiej. Tak jak było to miasto no niezwykle szybko powstających, niezwykle efektownych także budowli w nowym stylu który dzisiaj można podziwiać, jeśli zwłaszcza staniemy przed siedzibą warszawskiego magistratu przy stacji metra Arsenał, to dookoła widzimy właśnie takie budynki, które pochodzą z okresowej rozbudowy lat dwudziestych. To był także moment, kiedy zaczęto budować najbardziej imponującą scenę operową na kontynencie europejskim, czyli Teatr Wielki. Oczywiście dzisiaj on wygląda nieco inaczej po zniszczeniach i odbudowie II wojny światowej, ale to wielkie dzieło zakrojone na, na miarę no, właśnie wielkiej stolicy europejskiej zaczęło być budowane w ramach owego boomu architektoniczno-modernizacyjnego razem gdzieś z młynami parowymi pierwszymi powstającymi na Solcu w Warszawie. To były różne przejawy tego samego zjawiska, dynamicznego rozwoju. Kołaj I koronował się w Warszawie w maju 1829 roku, ale dwa lata wcześniej, w 1827 roku, rozpoczął się tzw. sąd. Sejmowy został zwołany za zgodą cara, aby osądzić osoby, które podejrzewano o przynależność do tajnego konspiracyjnego towarzystwa patriotycznego. Jak wspomniałam, towarzystwo powstało w Lasku Bielańskim wtedy koło Warszawy w 1820 pierwszym roku założone przez majora Waleriana Łukasińskiego. Czy to wydarzenie, które toczyło się jeszcze w następnym roku, czyli roku 1828 jest czymś wyjątkowym w historii, którą dzisiaj opowiadamy? No bo choćby senatorowie nie dopatrzyli się tam konspiracji i zbrodni stanu. To była piękna postawa senatorów i zaskoczenie dla Mikołaja? No, zaskoczenie było duże, dlatego że za dobry z punktu widzenia cara wynik obrad sądu Sejmowego ręczył sam książek Sawery Dorudzki Lubecki, taki, a nie inny wynik, o którym już wspomniała pani. Redaktor naraził później Ksawerego Lubeckiego na chwilową niełaskę cara, no bo car był rzeczywiście zaszokowany werdyktem. Przypomnę, że senator Bieliński, który stanął na czele, najstarszy senator owego sądu, bo marszałek senatu ze względu na to, że był członkiem Komisji Śledczej, nie mógł przewodniczyć obradom sądu, a więc marszałek Bieliński, książę Adam Jerzy Czartoryski, który przyłączył się do obrad jako senator Wojewoda Królestwa Polskiego do obrad tego ciała powołanego do osądzenia polskich patriotów. Oni nadali ton, można tak powiedzieć, obradom owego sądu i starali się tak poprowadzić swój tok rozumowania, żeby dojść do wniosku takiego, jaki przedstawiła pani redaktor, a więc uznano, że przestępstwem dokonanym przez uczestników Towarzystwa Patriotycznego była przynależność do konspiracyjnej organizacji. No To było faktem bezdyskusyjnym, że należeli do konspiracyjnej organizacji i za to można było ich skazać maksimum na trzy lata więzienia, co przy zaliczeniu im spędzonych kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu miesięcy w areszcie do czasu ogłoszenia tego wyroku oznaczało, że praktycznie wyjdą za chwilę na wolność. Natomiast całkowicie odrzucili senatorowie, to znaczy zdecydowana ich większość zasiadających w owym sądzie, odrzucili sugestie władz carskich, ażeby skazać uczestników konspiracji Towarzystwa Patriotycznego za próbę zamachu na osobę cara, na najwyższą władzę i za bunt, który był karany zupełnie inaczej. Nie było formalnie wtedy w kodeksie karnym Rosyjskim kary śmierci, czy polskim za takie przestępstwo, ale jednak to były przestępstwa obciążone najwyższymi wymiarami kary długoletniego więzienia. Przed tym wszystkim obronili, można tak powiedzieć, sędziowie Sądu Sejmowego, podsądnych patriotów. Wotum separatum ogłosiło tylko dwóch senatorów, w tym ojciec przyszłego autora nieboskiej komedii, Zygmunta Krasińskiego, generał Wincenty Krasiński, ostatni dowódca szwoleżerów gwardii cesarza Napoleona. Wierny, bardzo wierny, lojalista wobec nowego cesarza, czyli wobec carów rosyjskich. Spotkało się to oczywiście z oburzeniem, z manifestacją pogardy, która dotknęła właśnie syna, nieszczęsnego syna generała Wincentego Krasińskiego, czyli Zygmunta, małego Zygmusia Krasińskiego, studenta prawa wtedy na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast no, większość podjęła taką decyzję, która zbulwersowała cara i której car de facto nie zaakceptował w pełni, a raczej umiał ją obejść. Bo między innymi głównego przywódcę Towarzystwa Patriotycznego, skazanego zaledwie bodajże na 3,5 roku więzienia, już pod pułkownika Krzyżanowskiego, car potraktował jako swojego poddanego z Rosji, bo urodził się pułkownik Krzyżanowski na terenach poza królestwem, na terenach ziem zabranych, ziem guberni litewsko-ruskich. I to spowodowało, że on razem z drugim kluczowym uczestnikiem konspiracji został zabrany do Rosji i umarł w więzieniu w Rosji w 1839 roku. Natomiast co do tych, którzy byli obywatelami królestwa i w królestwie się urodzili, Mikołaj zgrzytając zębami, ale wyrok zaakceptował. Sąd sejmowy był swego rodzaju taką pokazową inicjatywą cara Mikołaja I. Ten rok 1828, kiedy ogłoszono wyroki, był też trudnym czasem dla Rosji, no bo Rosja toczyła wojnę z Turcją. Czy to też trochę hamowało nieco jego zapędy, zapędy cara w rozprawie z królestwem, z konspiratorami, z Polakami, którzy nie chcieli pogodzić się z tym, co jest, panie profesorze. Czy gdzieś mu się tam marzyło, żeby zlikwidować problem Królestwa Polskiego, czyli w ogóle zlikwidować Królestwo, Kongresówkę? Jakie miał marzenia, Mikołaj, trudno powiedzieć, natomiast bardzo trafnie pani redaktor przypomniała ten aspekt zewnętrzny, geopolityczny, można tak powiedzieć, bo rzeczywiście wojna z Turcją, która wybuchła w 1828 roku i która nie toczyła się na początku wcale pod dyktando Rosji, Obawiał się Mikołaj, że Turcja może cieszyć się cichym poparciem Anglii, głównego rywala przecież Imperium Rosyjskiego w skali całego kontynentu eurazjatyckiego. a więc to niebezpieczeństwo porażek w starciu z niby już słabym rywalem tureckim ale po cichu wspieranym przez głównego geopolitycznego rywala Rosji spędzało sens powiek Mikołajowi i w związku z tym myśl o uspokojeniu strategicznie tak ważnej zachodniej forpoczty imperium, czyli Królestwa Polskiego, żeby tu nie doszło do jakichś zamieszek, jakichś rozruchów była dla niego czymś bardzo istotnym i rzeczywiście wpłynęła na jego reakcję, no nie aż tak gwałtowną. Jak już powiedziałem, Oprzed tylko niektóre postanowienia werdyktu sądu sejmowego, ale całkowicie tego werdyktu nie obalił. To wynikało właśnie z owego kontekstu zewnętrznego. No i także z tym ściśle związana była sprawa przyjazdu cara Mikołaja na koronację do Warszawy w 1829 roku. To właśnie miała być manifestacja jego dobrej woli, zgody ze społeczeństwem polskim. I to była także okazja do no, niezwykle tajemniczej, malowniczej, dramatycznej i wciąż nie do końca wyjaśnionej sprawy tak zwanego spisku koronacyjnego, który jest kanwą jednego z arcydramatów polskiego romantyzmu, czyli Kordiana Juliusza Słowackiego. Już w 1828 roku, od grudnia, pojawiła się znacząca aktywność organizacji właśnie konspiracyjnej w Warszawie, która związana była ze Szkołą Podchorążych i porucznikiem Piotrem Wysockim, bohaterem Powstania Listopadowego. No, spora grupa spiskowców się tam zebrała około 70 oficerów podchorążych. Chcieli wykonać zamach nie tylko na księcia Konstantego, ale właśnie na cara Mikołaja I, kiedy ten przyjechał na koronację do spisku. Nie doszło? Było kilka wariantów chyba tego, co może zrobić ta organizacja konspiracyjna w porozumieniu z częścią opozycyjnych elit w Warszawie, bo no jednocześnie obok tej konspiracji kontynuującej tradycję Towarzystwa Patriotycznego, istniała opozycja legalna tzw. Kaliszan, posłów województwa kaliskiego, braci niemojewskich, którzy zwracali uwagę na łamanie konstytucji przez władzę, zwłaszcza chodziło o cenzurę. Prócz tego członkowie Sądu Sejmowego byli traktowani jako liderzy opinii patriotycznej, a więc książę Adam Jerzy Czartoryski, czy także cieszący się niezwykłą estymą dawny adjutant Tadeusza Kościuszki i pisarz jednocześnie Julian Ursyn Niemcewicz. A więc w takich kręgach rozgrywało się to pytanie, co robić, jak realizować nasz plan walki o niepodległość. Jednym z pomysłów było wykorzystanie obecności cara w Warszawie, żeby przedstawić mu w takiej ostrej formie żądanie przestrzegania prawa, zniesienia praw, które wbrew konstytucji Królestwa Polskiego wprowadzały cenzurę czy tajność obrad i odnowienia nadziei na przyłączenie ziem zabranych do Królestwa Polskiego. Te postulaty wydawały się jednoczyć wszystkie kręgi opozycji. Ale w tym kręgu najwęższym, najbardziej konspiracyjnym, rzeczywiście zdaje się, zrodził się ten pomysł, o którym wspomniała pani redaktor, to znaczy zamachu nie tylko na cara, ale na całą rodzinę carską, no bo cała rodzina w komplecie przyjechała z Petersburga na tę uroczystość, a więc może aż Trzeba się ugryźć w język, zanim się coś takiego powie, ale miałoby to przypominać coś w rodzaju rzezi w domu Ipatiewskim w Swierdłowsku za rewolucji bolszewickiej. To znaczy tam, gdzie zabito cara Mikołaja II mm -hmm. i całą jego R rodzinę. Romanowu, tutaj też tak? cała rodzina. Tak, tutaj też cała rodzina miała zginąć w tym akcie takiego rewolucyjnego przecięcia wszelkich nadziei na jakikolwiek kompromis z Rosją, no bo oczywiście... Tego rodzaju akt no, spowodowałby wojnę nie tylko z caratem, ale z całą Rosją. I chyba z Europą za królobójstwo. Tak jest, no, masowe królobójstwo rozszerzone także na rodzinę władcy. Czy ten plan miał wielu zwolenników, jak bliski był wypełnienia? Chyba się nigdy nie dowiemy. Pewne poszlaki zostały ujawnione później przy współpracy policji pruskiej, już po powstaniu listopadowym, a nawiązywał do informacji od współuczestników tego spisku właśnie Juliusz Słowacki w Kordianie. Mój kolega z Uniwersytetu Jagiellońskiego znakomity historyk, profesor Henry Głębocki odkrył kilka bardzo interesujących tropów, które mogą prowadzić do wywiadu brytyjskiego jako zainteresowanego tym niezwykłym aktem, który mógł pozbawić głowy Imperium Rosyjskie w momencie wojny której Wielka Brytania niewątpliwie obstawiała drugą stronę niż Rosja, to znaczy wspierała raczej Turcję w konflikcie o wpływy na Bliskim Wschodzie. Bardzo ciekawa sprawa, tajemnicza, o której pewnie do końca nie dowiemy się wszystkiego. Gorąca była już atmosfera w kręgu młodych opozycjonistów, którzy tworzyli spisek pod chorąży. Była to audycja. Historia żywa.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 Polskie Radio. Jedenka.